Jerzy Eisler, Marzec 1968, Geneza, Przebieg, Konsekwencje Czyta Mirosław Utta Wydało Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa, rok 1991 Nagranie Zakładu Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, rok 1991 Geneza i kulisy wydarzeń marcowych roku 1968 w Polsce osłonięte są dotychczas tajemnicą. Historyk Jerzy Eisler, opierając się na niepublikowanych dokumentach i relacjach świadków, opowiada o kryzysie politycznym, który wstrząsnął Polską i przyniósł w skutkach m.in. masowe represje i wielką czystkę antysemicką. Tworzenie się opozycji, moczarowski spisek, brutalna rozprawa z przeciwnikami politycznymi – o tych i o innych wydarzeniach w roku 1968 dowiadujemy się z pracy Jerzego Eislera. Nie trzeba kłaniać się okolicznościom, a prawdą kazać, by za drzwiami stały. Cyprian Kamil Norwid Wstęp Dwudziesta rocznica dramatycznych wydarzeń, eufemistycznie nazywanych wydarzeniami marcowymi, zaowocowała lawiną publikacji na ten temat. Większość pism tak pierwszego, jak i drugiego obiegu uznała za stosowne odnotować tę rocznicę. Niestety, z wyjątkiem dokumentów i materiałów o charakterze wspomnieniowym, zdecydowana większość tych publikacji w bardzo nieznacznym stopniu poszerza naszą wiedzę na temat marca 1968 roku. Jak gdyby przy okazji raz jeszcze okazało się, że społeczna wiedza na ten temat jest powierzchowna, płytka, i, zwłaszcza w przypadku młodzieży, bardzo często kształtowana przez rozmaite, nierzadko odległe od rzeczywistości i wzajemnie sprzeczne stereotypy i schematy. W marcowym numerze miesięcznika powściągliwość i praca 1988 opublikowano wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego na temat marca. 77 studentów pierwszego roku socjologii oraz drugiego roku polonistyki i Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na przełomie lat 1987-88 zapytano Co wiesz na temat marca 68? Co wydarzyło się na uniwersytecie? Jakie znaczenie polityczne miał on w naszych dziejach najnowszych? Poziom odpowiedzi był taki, że ich wybór w pełnym, dosłownym brzmieniu redakcja opatrzyła tytułem Plama i trzeba przyznać, że niestety doskonale oddaje on istotę sprawy. Jest to bardzo smutna lektura świadcząca o wręcz absolutnej niewiedzy wielu studentów Uniwersytetu Warszawskiego na temat wydarzeń, które rozegrały się w tej uczelni 20 lat wcześniej. Okazało się ponownie, że coś nowego, mniej lub bardziej wiarygodnego na temat wydarzeń marcowych mają do powiedzenia ciągle jeszcze przede wszystkim ich uczestnicy. Ta społeczna niewiedza o tych wydarzeniach zadecydowała o tym, że postanowiłem spróbować napisać historyczną monografię na ten temat. Marzec 1968 jest bowiem w całych dziejach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej najmniej poznanym kryzysem, który nigdy nie doczekał się spokojnej, wyważonej i wolnej od politycznych emocji oceny, ani nawet rzetelnego i w miarę pełnego opisu faktograficznego. Wiosną 1981 roku Jerzy Holzer napisał, ze wszystkich kryzysowych wydarzeń, wydarzenia marcowe zdają się budzić do dziś dnia najwięcej wątpliwości w ocenie. Choć nie można znaleźć jawnych entuzjastów bicia pałkami studentów, pojawiają się postawy dwoiste. Wprawdzie, ale... Obe postawy oparte są na różnych argumentach. Po pierwsze, zastosowano siłę fizyczną, ale nie strzelano, nie niszczono życia ludzkiego. Po drugie, puszczono wprawdzie w ruch demagogiczną, brutalną propagandę, ale zawarty w niej ładunek emocji narodowych zniósł wiele zapór dogmatyzmu dziedziczonego po latach stalinizmu, dał szersze możliwości rozwijania problematyki narodowej w kulturze i naukach humanistycznych. Po trzecie, pojawili się wprawdzie marcowi redaktorzy, pisarze czy przysłowiowi marcowi docenci, ale rozbite zostały istniejące przedtem w niektórych dziedzinach monopole, same przez się szkodliwe, a chroniące czasami miernoty z awansu. Wreszcie zdarzyło się spotkać jeszcze argumentację innego rodzaju. Do marca 1968 roku niewspółmiernie wielki był wpływ na życie społeczeństwa polskiego, ludzi pochodzenia żydowskiego. Od marca Polska stała się Polską dla Polaków. Prawdopodobnie ta dla wielu Niejednoznaczność w ocenie wydarzeń marcowych przyczyniła się też do braku naukowej monografii marca. Pod tym względem mniejsza książka ma przynajmniej częściowo charakter pionierski. Z tego faktu wynikają istotne konsekwencje, między innymi ta, że ma ona ściśle określonego adresata. Pisałem ją przede wszystkim z myślą o młodym pokoleniu oraz o przyszłych historykach. Marzec dla 40 i 50 latków, zwłaszcza w środowiskach inteligenckich, w dużych ośrodkach akademickich jest bowiem wspomnieniem z młodości, natomiast dla ich dzieci jest już taką samą historią, jak na przykład II wojna światowa. Wobec wspomnianej już niewiedzy na temat marca starałem się przede wszystkim dać jak najpełniejszy opis faktograficzny, zebrać informacje rozproszone w różnych, nie zawsze ogólnie dostępnych miejscach. Chciałem również opisać rozmaite aspekty kompleksu spraw związanych z pojęciem Marzec 1968, pod którym kryją się różne, niekoniecznie powiązane ze sobą, a niekiedy wręcz wykluczające się i przeciwstawne działania, takie jak studencki ruch opozycyjny, którego najbardziej znaną emanacją była działalność komandosów, walka kierownictwa partyjnego z rewizjonizmem w środowiskach intelektualistów, a także działania likwidujące ostatnie zdobycze października na polu kultury, nauki i sztuki. Rozgrywki frakcyjne w kierownictwie PZPR, walka partyzantów, którym patronował Mieczysław Moczar, z grupą Władysława Gomułki oraz ze Ślązakami Edwarda Gierka. Ten problem ze względu na brak jak dotąd dostępu do archiwów partyjnych i resortu bezpieczeństwa mogłem przedstawić jedynie w sposób dość powierzchowny, odstępując czasem od ogólnej zasady, którą przyjąłem w tej pracy. Kampania antysemicka, jej konsekwencje oraz polityczne i społeczne koszty. Uwarunkowania międzynarodowe, a przede wszystkim podobieństwa i różnice z praską wiosną oraz jej oddziaływanie w owym czasie na wydarzenia w Polsce. Bazą źródłową pracy są przede wszystkim zebrane przeze mnie nieautoryzowane relacje oraz materiały archiwalne pochodzące ze zbiorów prywatnych. Wykorzystałem też publikowane zbiory dokumentów, oraz relacje ogłoszone w kraju w pierwszym i drugim obiegu oraz na emigracji. Ważnym źródłem była również prasa centralna i terenowa. Natomiast prasa zagraniczna pełniła tu rolę uzupełniającą. Podobnie jest z wykorzystanymi nagraniami magnetofonowymi zgromadzonymi w Centralnej Fonotece Polskiego Radia oraz z materiałami Polskiej Kroniki Filmowej. Co się zaś tyczy archiwaliów, to jak się wydaje, Niektórzy historycy przeceniają ich wartość. Wielu uważa, że dostęp do Centralnego Archiwum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Archiwum Akt Nowych i Archiwów Wojewódzkich pozwoli wyświetlić wszystkie tajemnice i zagadki historii PRL. Otóż niezupełnie. Z rozmów z osobami, które uzyskały dostęp do tych archiwów wynika, że wielu dokumentów, które w nich powinny się znajdować, po prostu tam nie było. Można to tłumaczyć trojako. Albo istniały wewnętrzne, w ogóle niedostępne, nawet dla zaufanych historyków partyjnych, archiwa w archiwach, albo pewne ważne dokumenty niszczono nieświadomie i częściej świadomie, na przykład po upływie 10 lat. W 1966 roku zniszczono dokumentację z procesów uczestników krwawych zajść w Poznaniu 28-29 czerwca 1956 roku. Albo, i z tym pewnie stykamy się najczęściej, Wiele dokumentów nigdy nie powstało. System polityczny, w którym żyliśmy, do niedawna opierał się na działaniach w znacznej części nieformalnych, np. polecenia wydawane ustnie w bezpośredniej rozmowie lub przez telefon. Pamiętać należy także o fałszowaniu dokumentów znajdujących się w archiwach, dokonywanym na bieżąco lub po upływie pewnego czasu. To, że jakiś dokument znajduje się w danym archiwum, wcale nie musi oznaczać, że zawiera informacje prawdziwe. Przez szereg lat wystąpienia studenckie były skazane na historyczny niebyt. Na przykład wydanej w 1971 roku pracy 25 lat Polski Ludowej Władysław Kurkiewicz nie poświęcił im ani słowa. Przez 13 lat nie ukazywały się żadne oficjalne opracowania na temat marca. Dopiero w 1981 roku w związku z zaostrzeniem się w Polsce walki politycznej z wyraźną intencją zwłaszcza w konserwatywnych kręgach partyjnych, wykorzystania w walce przeciwko NSZZ Solidarność przez próby dyskredytowania i kompromitowania niektórych jej działaczy i doradców, pojawiła się wydana w Warszawie, nie wiadomo jednak przez kogo, broszura pod tytułem Marzec 1968. Nieudana próba zamachu stanu. Opracowanie to nie było jednak przeznaczone do upowszechniania w szerszym zakresie publicznym. Powstało dla archiwów organizacji politycznych i społecznych. Autor tej broszury krył się pod pseudonimem docent-doktor habilitowany Ida Martowa. Najwięcej prac na temat wydarzeń marcowych, jak dotychczas opublikował Bogdan Hillebrand. W 1983 roku przygotował w Instytucie Ruchu Robotniczego Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR, późniejsza Akademia Nauk Społecznych, do użytku wewnętrznego w ograniczonym nakładzie rozprawę Marzec 1968 – Geneza i przebieg wypadków. Trzy lata później opublikował w wydawnictwie spółdzielczym skróconą nieco wersję owej rozprawy pod tytułem Marzec 1968 w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy. Wywołała one na łamach polityki dyskusję, w której zabierali głos Daniel Pasent i Eugeniusz Duraczyńskim. Również w 1986 roku dzięki staraniom Wydziału Kształcenia Politycznego i Propagandy zarządu Głównego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, nakładem Instytutu Wydawniczego Związków Zawodowych w nakładzie 10 tysięcy ukazała się broszurka Marzec 1968 autorstwa Andrzeja Romanowskiego. Pod pseudonimem tym krył się także Bogdan Hillebrand. Wszystkie te opracowania zdecydowanie najwięcej miejsca poświęcały genezie wydarzeń marcowych traktując je jako wynik rewizjonistyczno-trockistowsko-syjonistycznego spisku komandosów oraz ich starszych i bardziej znanych protektorów, m.in. Romana Zambrowskiego, Stefana Staszewskiego, Leszka Kołaczkowskiego. W 1983 roku w specjalnym numerze nowych dróg opublikowano raport tzw. Komisji Kubiaka powołanej przez trzecie plenum KC PZPR we wrześniu 81 roku do zbadania źródeł konfliktów społeczno-politycznych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zgodnie z przyjętym założeniem komisja ta analizowała wszystkie konflikty społeczne. Słowo kryzysy nie nadawało się widać do opisu sytuacji w państwie realnego socjalizmu. W dziejach Polski Ludowej licząca 34 działaczy politycznych i naukowców komisja wydarzenia marcowe uznała jedynie za sygnał nadchodzącego kryzysu, nie zaś za samoistny kryzys. Pierwsze wyraźne sygnały narastającego kryzysu społecznego wystąpiły w roku tzw. wydarzeń marcowych 1968 roku w silnym powiązaniu ze zjawiskami rewizjonizmu i środowiskami jego nosicieli. Poglądy rewizjonistyczne przejawiały się od 1956 roku, szczególnie w środowisku dziennikarskim, literackim oraz nauk społecznych. Ich nosicielami byli zazwyczaj ludzie, aktywni w okresie poprzednim jako dogmatycy i sekciarze, jak na przykład pracujący w Uniwersytecie Warszawskim partyjni filozofowie i socjolodzy Leszek Kołakowski, Zygmunt Bauman czy Bronisław Baczko. Od początku lat 60. patronowali oni aktywizującej się grupie warszawskich studentów i uczniów wywodzących się częstokroć z wpływowych przed 56 rokiem rodzin działaczy partyjnych i politycznych. Po październiku 1956 roku działacze, ci dokonali zwrotu ku rewizjonizmowi i choć kreowali się na liderów odnowy, byli stopniowo odsuwani od wpływów. Głównymi animatorami ruchu młodych opozycjonistów, w których poglądach dużą rolę odgrywały wpływy trockistowskie i socjaldemokratyczne, byli Jacek Kuroń, Karol Modzelewski i Adam Michnik. Aktywność i agresywność tych grupek Rosła wyraźnie od 1954 roku. Początkowo próbowali oddziaływania na organizacje partyjne wszystkich uczelni, zwłaszcza Uniwersytetu Warszawskiego, aby następnie budować struktury ruchu studenckiej opozycji politycznej i spowodować coraz poważniejsze incydenty polityczne. W marcu 1968 roku udało im się w warunkach pogarszającej się sytuacji materialnej, kadrowej i ideologicznej szkolnictwa wyższego a także nie bez wpływu atmosfery i rozwoju wydarzeń w Czechosłowacji, sprowokować przy wykorzystaniu dezinformacji znacznej części studentów, w tym ich przeświadczenia, że dążą do poprawy warunków życia społecznego oraz pracy uczelni, zamieszki na uczelniach Warszawy oraz kilku innych miast Polski, a także wystąpienia uliczne. Wywołało to odruch oburzenia organizacji partyjnych wielkich zakładów pracy i ich poparcie dla akcji likwidowania zaburzeń. Równocześnie jednak wystąpiły ze strony środowisk robotniczych i ich organizacji partyjnych przejawy ostrej krytyki pod adresem instancji partyjnych, a zwłaszcza kierownictwa partii na tle niezadowolenia sytuacji ekonomicznej, zacierania konfliktów ideowych i konserwatyzmu w polityce kadrowej. W cieniu walki z rewizjonistycznymi i kosmopolitycznymi tendencjami rozwinęły się też, zwłaszcza w kierowniczym aktywie partii, Przejawy nieoficjalnych podziałów i grupowości, w tym zaś lansowania i tworzenia sztucznej popularności niektórych osób. Wnioski z sygnału 1968 roku, zwiastującego nadchodzący kryzys w stosunkach między klasą robotniczą i partią, a ściśle jej kierownictwem, nie zostały właściwie wprowadzone, docenione i wykorzystane. Chwilowe ożywienie ideologiczne, częściowa krytyka systemu ekonomicznego, i administracji, czyli niewłaściwych relacji między strukturami partyjnymi i państwowymi, a także zmiany wprowadzone na piątym Zjeździe, grudzień 68, były za mało głębokie, aby odwrócić nastający konflikt. Tyle miało do powiedzenia na temat wydarzeń marcowych najbardziej autorytatywne, oficjalne źródło partyjne. Nie wdając się tu w merytoryczną analizę, jedynie dwie uwagi – po pierwsze, piąty zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbył się w listopadzie, a nie w grudniu 1968 roku. Po drugie, w dokumencie tym polityczni przeciwnicy przywoływani są z nazwiska, czasem nawet nawiązuje się do ich rodzinnych koligacji. O swoich zaś pisze się enigmatycznie. Na przykład mówiąc o tworzeniu sztucznej popularności niektórych osób, nie precyzuje się o kogo chodzi, o moczara, o gierka, o gomułkę. Części historyków, jednak powyższa analiza, wystarczyła. Andrzej Topol w drugim, poprawionym i uzupełnionym wydaniu skryptu dla studentów historii, nauk politycznych i nauczycieli napisał Pierwsze wyraźne sygnały narastającego kryzysu społecznego wystąpiły w 1968 roku. W marcu, w warunkach pogarszającej się sytuacji materialnej, kadrowej i ideologicznej, a także nie bez wpływu wydarzeń w Czechosłowacji, doszło do wystąpień i zamieszek na uczelniach warszawskich, a następnie w innych ośrodkach akademickich kraju. Analizę tych wydarzeń dał Piąty Zjazd Partii. Pomińmy wyrażenia dosłownie przepisane z raportu Komisji Kubiaka, istotne jest tu ostatnie samodzielne zdanie, w którym po prawie 20 latach powraca się do skomplikowanych ocen formowanych przez skompromitowanych ludzi. Marzec jest tematem, którego wyraźnie unikali oficjalni dziejopisarze PRL. Nie jest przypadkiem, że w wydawnictwie WAP przesilenia i zwroty w dziejach Polski Ludowej nie ma tekstu na temat 1968 roku. O wydarzeniach marcowych w duchu propagandy marcowej pisali Henryk Przybylski, przełomy polityczne w Polsce Ludowej, doświadczenia lat 1956-81, Warszawa 1986. I Tadeusz. Walichnowski, ówczesny rektor Akademii Spraw Wewnętrznych. Praca Walichnowskiego okazała się w 300 egzemplarzach. Jego zainteresowanie Marcem jest zupełnie zrozumiałe. Wszakże był on autorem antysemickich broszur wydawanych w 1968 roku w 17 językach i rozdawanych bezpłatnie w placówkach zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nawet Mieczysław Rakowski unikał tematu marzec. W swojej książce Czasy Nadziei i Rozczarowań stwierdził jedynie tak zwane wydarzenia marcowe 1968 roku stanowią temat sam dla siebie i nie zamierzam się nimi zajmować. Ich ideologiczną i polityczną ocenę sformułowała Komisja Komitetu Centralnego PZPR powołana do wyjaśnienia przyczyn i przebiegu konfliktów społecznych w Polsce ludowej. Rakowskiego, który zresztą sam był członkiem wspomnianej komisji, Zdaje się nie niepokoić powierzchowność i jednostronność jej diagnozy, choć wcześniej, nim został wicepremierem, wobec obowiązującej oficjalnie oceny Marca wysuwał nieśmiało zastrzeżenia. Na przykład w pracy Czasy nadziei i rozczarowań, Warszawa 1985, Przesilenie grudniowe, przyczynek do dziejów najnowszych, Warszawa 1981. Jeśli chodzi o wydawnictwa emigracyjne, to przede wszystkim należy wymienić wydane przez Instytut Literacki w Paryżu dwa zbiory dokumentów. Wydarzenia marcowe 1968, Paryż, rok 1969 oraz Polskie przedwiośnie dokumentów marcowych, tom II, Czechosłowacja, Paryż 1969. Zawierają one liczne ulotki, rezolucje i dokumenty programowe ruchu studenckiego, relacje uczestników i pierwsze urządzane na gorąco analizy. Wreszcie listy aresztowanych studentów. Uzupełnieniem tych książek jest praca z 1971 roku Lucjana Peżanowskiego i Antoniego Kuczmierczyka Nie ma chleba bez wolności. W roku 1977 książkę pod tytułem Krótkie spięcie opublikował Marek Tarniewski. Pod pseudonimem tym skrywał się jeden z aktywnych uczestników Marcowego Ruchu Studenckiego, Jakub Karpiński. Opracowanie to cechuje znaczna powściągliwość sądów i spokojny rzeczowy język. Jeśli brakowało konkretnego materiału źródłowego, autor ograniczał się do stawiania istotnych pytań badawczych. Z prac opublikowanych poza zasięgiem cenzury trzeba wskazać przede wszystkim Materiały z sesji, która odbyła się w marcu 1981 roku w Uniwersytecie Warszawskim. Marzec 68, sesja w Uniwersytecie Warszawskim 1981. Chociaż nie umieszczono w nich tekstów wszystkich referatów, np. brak wypowiedzi Klemensa Szaniawskiego oraz Seweryna Blumsteina. Są one ważnym źródłem przy badaniu genezy, przebiegu i konsekwencji wydarzeń marcowych. Między innymi referaty Jacka Kuronia, Adama Michnika, Jana Lityńskiego, Jana Józefa Lipskiego, Kazimierza Dejmka. Wydanej w tym samym roku przez wydawnictwo Nowa książce pod tytułem Marzec 68, obok części referatów z tejże sesji znajdują się także teksty wystąpień i zapis dyskusji z kolokwium zorganizowanego 17 lutego 81 roku przez Towarzystwo Kursów Naukowych. Diametralnie inny charakter ma numer specjalny wrocławskiego pisma NZS Woda na Młyn, w całości poświęcony wydarzeniom marcowym. Marzec 68, 13. rocznica. Woda na Młyn. numer 5, rok 1981. Starano się w nim przede wszystkim dać studentom jak największą porcję wiedzy faktograficznej, zamieszczając zarówno opracowania, jak i wspomnienia, Fragmenty dokumentów, a nawet kalendarium Antoniego Wojtowicza, opracowane na podstawie ówczesnej prasy oraz książki halpińskiego. Jesienią 1987 roku w Bibliotece Zeszytów Edukacji Narodowej wydano dwie z czterech części książki Paula Londwaja Antysemityzm bez Żydów w wersji anglojęzycznej ogłoszonej w Nowym Jorku w 1971 roku. Część druga nosi tytuł Polska 1968 i byłaby przydatna przy badaniu wątku antysemickiego w czasie wydarzeń marcowych, gdyby nie bardzo liczne błędy rzeczowe i uproszczenia. Publikacje prasowe, jakie ukazały się w dwudziestolecie marca, omawiam nieco szerzej w ostatnim rozdziale. Tu chciałbym odnotować te, które spotkały się z najszerszym odzewem. Fale publikacji marcowych zainicjowała 20 lutego 1988 roku polityka, zamieszczając kalendarium pod tytułem Marzec 68 Bysława Rykowskiego i Wiesława Władyki. Ze względu na miejsce polityki wśród pism PZPR-owskich, wielu uznało ten tekst za wykładnie poglądów polskich władz państwowych na ten temat. Jednakże rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban Zapytany na konferencji prasowej w dniu 8 marca przez dziennikarza telewizji włoskiej, czy stanowisko rządu w sprawie oceny marca bliższe jest tej właśnie publikacji, czy też tekstowi, który ukazał się w Trybunie Ludu, odpowiedział Trybuna Ludu wyraziła miarodajną ocenę partii. Jest to tym samym opinia polskich władz. Chodziło tu o obszerny artykuł Janusza Janickiego i Mieczysława Jaworskiego pod tytułem Marzec 1968 – który ogłoszono 2 marca 1988 roku. Należy też wspomnieć tekst Zenobiusza Kozika o wydarzeniach marcowych 68, Nowe Drogi, 1988 nr 2, a to m.in. ze względu na fakt, że był on jednym z dwóch historyków, którzy uzyskali dostęp do dokumentów związanych z wydarzeniami marcowymi znajdujących się w Centralnym Archiwum KC PZPR. Kozik udzielił też wywiadu Marianowi Turskiemu, polityka, z 5 marca 1988 roku. Sporo nowego materiału faktograficznego przyniósł marcowy numer miesięcznika Respublika z 1988 roku, a zwłaszcza w dużym stopniu oparte na rozmowach z uczestnikami wydarzeń teksty Ireny Hepen i Barbary Łopieńskiej. Poza ograniczoną bazą źródłową. Kolejną trudnością, jaką napotykają badacze dziejów najnowszych jest kwestia języka, z którym mają do czynienia. Na jednym biegunie mamy znaną nam z oficjalnych dokumentów przemówień i artykułów wstępnych w prasie nowomowę, na drugim zaś język amerykańskiej sowietologii. Ani jeden, ani drugi nie nadaje się do opisu polskiej rzeczywistości lat 60. Trudność sprawia nawet stwierdzenie, jakim typem państwa była wtedy PRL. W pełni świadom, Wszelkich niedokładności tego pojęcia Zdecydowałem się na określanie Panującego wówczas systemu społeczno-politycznego Mianem realnego socjalizmu Niemniejszy jest kłopot Z nazwaniem tego Co wydarzyło się w Polsce w 1968 roku Niemniejszy jest kłopot Z nazwaniem tego Co wydarzyło się w Polsce w 1968 roku Otóż Ani określenie wydarzenia marcowe Ani określenie marzec Nie nazywają tego Co się wówczas wydarzyło Bunt studencki? Rewolta? Do sprawy tej powracam zresztą dalej. Problem języka, monografii, marca, jak i w ogóle opisywania dziejów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest sprawą o znaczeniu pierwszorzędnym. Powyższe uwagi ukazują czytelnikowi tylko niektóre problemy, przed którymi staje badacz dziejów PRL. Jest świadom ryzyka, jakie podejmuje, publikując tę książkę. Z drugiej jednak strony Dzięki niej może łatwiej będzie mi dotrzeć do niektórych osób w celu uzyskania relacji niezbędnych w dalszej pracy nad dziejami marca. Na razie bowiem niektórzy aktorzy opisywanych wydarzeń odmówili rozmowy ze mną, motywując to różnymi względami. Tym większą wdzięczność winien jestem osobom, które zgodziły się rozmawiać ze mną o marcu i wydatnie pomogły mi w gromadzeniu materiału. Słowa szczerej wdzięczności należą się także przyjaciołom, i znajomym, którzy udostępnili mi swoje domowe biblioteki i prywatne archiwa. Słowa podziękowania należą się również tym wszystkim, którzy zechcieli zapoznać się z maszynopisem i podzielić ze mną uwagami, co pozwoliło uniknąć błędów rzeczowych i potknięć językowych. Wszystkim im w tym miejscu serdecznie dziękuję. Trzem osobom książka ta i jej autor zawdzięczają jednak szczególnie wiele Adam Michnik nie tylko zapoznał się z pierwszą wersją, a następnie przez szereg godzin cierpliwie odpowiadał na wszystkie moje pytania i wyjaśniał rozmaite wątpliwości, ale umożliwił też odbycie rozmów z kilkoma innymi aktorami opisywanych przeze mnie wydarzeń. Z kolei rady i sugestie profesor Krystyny Kersten daleko wykraczały poza ogólnie przyjęte normy recenzji wydawniczych. Wielokrotnie miałem też okazję konsultować z profesor Krystyną Kersten pojawiające się w trakcie powstawania książki problemy badawcze. Wreszcie na ostateczny kształt pracy w bardzo znacznym stopniu wpłynęły nie tylko uwagi Jana Kaufmana, ale wręcz jego merytoryczne opracowanie redakcyjne. Rozdział pierwszy Mozaika polityczna Polski lata 1956-66 W mroźne grudniowe południe na warszawskim cmentarzu komunalnym na Powązkach Zebrało się ponad 200 osób W tym sześciu członków i zastępców członków Komitetu Centralnego PZPR Leon Finkelstein Romana Granas Helena Jaworska Oskar Lange Jerzy Murawski i Janusz Zarzycki Cmentarz i jego okolice zostały obstawione Przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Którzy prowadzili stałą obserwację Jeden z uczestników tego pogrzebu Jan Kot Wspominał po latach Powązki były obstawione szpiclami Rozglądaliśmy się na prawo i lewo. Wydawało się, że się na ten pogrzeb przemykamy, jak na nielegalną demonstrację. Było coś zawstydzającego w naszym strachu. Czuliśmy to wszyscy tak samo. Był to gorzki pogrzeb, bez przemówień, bez wieńców. Tylko kiedy trumnę opuszczano na sznurach, posypały się razem z piaskiem do dołu wiązanki ciemnych ryzantem kupione u bramy i parę storczyków. Odcinek drugi Gdy do tego wszystkiego dodać, że w żadnej gazecie nie ukazał się nekrolog zawiadamiający o pogrzebie, to nieodparcie nasuwa się pytanie, kim był człowiek, któremu zebrani przyszli oddać ostatnią posługę. Dlaczego pogrzeb ten zgromadził tak wiele osobistości ze świata nauki, kultury, sztuki? Dlaczego przybyli nań studenci i dziennikarze? Skąd wreszcie na pogrzebie, na którym nie było nawet kompanii honorowej, wzięły się te osobistości polityczne? Pogrzeb Henryka Holanda rozpoczynał, jak się wydaje, nowy rozdział w walce frakcyjnej w kierownictwie PZPR, a Holand był pierwszą ofiarą tej walki. Krzysztof Wolicki, który uczestniczył w pogrzebie, zauważył, że na Powązki przybyli również ludzie, którzy znali zmarłego bardzo słabo, a nawet ci, którzy choć znali go osobiście, to nie przepadali za nim. Potraktowali oni pogrzeb Jak polityczną manifestację W trakcie której chcieli zaprotestować Przeciwko policyjnemu terrorowi Z kolei inna uczestniczka pogrzebu Holanda Romana Toruńczyk Stwierdziła, iż kot Pisząc, że nie było wieńców Myli się, gdyż m.in. w mieszkaniu Rodziny Duraczów zorganizowano koleżeńską Zbiórkę pieniędzy na wieniec Kim więc był człowiek Któremu przyjaciele i znajomi Zorganizowali tak niecodzienne Niemal konspiracyjne, ale zarazem masowe pożegnanie. Henryk Holland urodził się w Warszawie 8 kwietnia 1920 roku. Jeszcze przed II wojną światową zdążył rozpocząć studia medyczne, a także dziennikarską współpracę zredagowanym przez Janusza Korczaka Małym Przeglądem. Od lat gimnazjalnych Holland związał się z ruchem komunistycznym. I to oraz jego pochodzenie narodowe tłumaczy, dlaczego jesienią 1939 roku znalazł się w zajętym przez wojska radzieckie Lwowie. Holand był z pochodzenia Żydem. Jego rodzice zginęli w warszawskim getcie. W czasie wojny kontynuował studia medyczne najpierw w Lwowie, a później w Moskwie. Po niemieckiej agresji na ZSRR ochotniczo wstąpił do Armii Czerwonej. Ranny na froncie w 1943 roku wymknął się ze szpitala, aby wstąpić do pierwszej Dywizji imienia Tadeusza Kościuszki, z którą jako wojenny korespondent Przeszedł cały szlak bojowy Lenino-Berlin. Wojnę zakończył w stopniu kapitana, a po demobilizacji objął stanowisko redaktora naczelnego Walki Młodych, organu prasowego ZWM. W końcu lat 40. studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych przy Komitecie Centralnym PZPR, który ukończył w 1954 roku. W latach 1954-57 pracował w Trybunie Ludu, skąd odszedł po październiku, gdy Władysław Gomułka zaczął intensywniej walczyć z radykałami dążącymi do dalszej demokratyzacji życia w Polsce. Ostatecznie po różnych perypetiach Holand podjął pracę w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie doktoryzował się na podstawie rozprawy o Ludwiku Krzywickim. Żyziorys Holanda jest charakterystyczny i typowy dla wielu komunistów z jego pokolenia. Wojna spędzona w Związku Radzieckim i niedostateczne zrozumienie spraw krajowych, pchające już po zakończeniu wojny w stronę dogmatyzmu. Absolutne zafascynowanie modelem radzieckim. Prymat internacjonalizmu przed patriotyzmem. Po XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, a może wcześniej, Holand, jak wielu innych, zerwał z dogmatyzmem i stał się zdeklarowanym zwolennikiem demokratyzacji. Mówi się, że on jako jeden z pierwszych publicznie domagał się wyjaśnienia sprawy dwudziestu bezpodstawnie skazanych na śmierć i straconych oficerów Wojska Polskiego. Zrozumiałe jest więc, że ten homo politicus związał się z reprezentującą wówczas orientację liberalną grupą puławską i wraz z puławianami poniósł klęskę. 19 grudnia 1961 roku Holand został wezwany przez Służbę Bezpieczeństwa i zatrzymany w areszcie na podstawie nakazu aresztowania przygotowanego przez prokuraturę wojskową. Do dzisiaj dokładnie nie wiadomo, o co Holanda wówczas oskarżano. Z tego, co udało się odtworzyć, Holand od chwili aresztowania nie miał kontaktu z nikim, z wyjątkiem funkcjonariuszy SB, wiemy, że zatrzymanego poddano niepraktykowanemu już w Polsce od 1954 roku 40-godzinnemu przesłuchaniu konwejer, które miało go zmiękczyć. 21 grudnia w godzinach popołudniowych pod eskortą został przewieziony do swego mieszkania przy ulicy Nowotki, gdzie funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa mieli przeprowadzić rewizję. Niedługo potem Holand runął z okna siódmego piętra na betonowe podwórko. Niektórzy sądzili, że było to polityczne morderstwo dokonane przez Służbę Bezpieczeństwa że Holand został wypchnięty przez okno lub nawet, że wyrzucono martwe ciało. Jeżeli jednak miałoby to być morderstwo polityczne, to ważna jest kwestia motywu. Można tu jedynie snuć przypuszczenia. Wczesną jesienią 1961 roku toczyło się w Warszawie śledztwo przeciwko trzem wyższym oficerom Wojska Polskiego oskarżonym o szpiegostwo. W procesie tym Holanda powołano na świadka, przy czym szybko okazało się, że nie miał on nic wspólnego z podejrzanymi, których zresztą niedługo potem zwolniono. Holanda zatrzymano pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Francji. Sugerowano przy tym, że był on agentem już w 1944 roku, co graniczyło wręcz z niedorzecznością. Wydaje się, że był to zresztą tylko pretekst. Michał Chęciński, oficer, który przez 20 lat służył w Ludowym Wojsku Polskim, w tym połowę czasu w kontrwywiadzie wojskowym, a po marcu wyemigrował do Izraela, twierdzi, że Holanda aresztowano pod pretekstem jego rzekomych związków z Jerzym Brynem, polskim dyplomatą, czy raczej rezydującym w Japonii agentem polskiego wywiadu żydowskiego pochodzenia. Odwołany do kraju Bryn w drodze powrotnej został porwany, jak sądził przez agentów CIA i usiłował nawet uciec. Okazało się jednak, że porywacze przetransportowali go do Polski. Tu za zdradę został skazany na karę śmierci, ale w nie wykonano, lecz osadzono go w więzieniu, gdzie zmarł w 1978 roku. W tym samym czasie, kiedy aresztowano Bryna, agenci polskiego wywiadu porwali jego żonę, przebywającą wówczas we Francji, którą następnie przerzucili do kraju. Holand, jak podaje Chęciński, oskarżony był o to, że interweniował w tej sprawie. Dopiero później pojawił się zarzut o szpiegostwo. Z kolei był dziennikarz życia Warszawy Jerzy Ross sugeruje, że Holand zginął, gdyż przekazał na zachód tajemnicę śmierci Wawrientia Berii. W liście do mnie z 1 listopada 1989 roku Jerzy Ross wspomina, że jego głównym informatorem przy pisaniu artykułu na temat sprawy Holanda był nieżyjący już Józef Muszkat, w owym czasie kierownik działu listów do redakcji w ekspresie wieczornym. W myśl oficjalnej wersji Beria miał być aresztowany w lipcu 1953 roku i w grudniu tego samego roku osądzony oraz skazany na karę śmierci, przy czym informacje o wykonaniu wyroku i procesie opublikowano łącznie. Według nieoficjalnych przekazów Beria miał jednak zostać zastrzelony w lipcu 1953 roku w sali posiedzeń Komitetu Centralnego KPZR przez jednego z radzieckich dygnitarzy. Nie była to zresztą tak naprawdę żadna tajemnica, Krążyły na ten temat różne opowieści. Niemniej w czasie jednego z bankietów towarzyszących obradom 22. zjazdu KPZR w październiku 1961 roku pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Nikita Chruszczow opowiedział wybranym gościom o okolicznościach śmierci Berii. Czynił to niejednokrotnie już wcześniej, jak zresztą i inni radzieccy dostojnicy, m.in. radziecki ambasador w Warszawie na spotkaniu z dziennikarzami. Rewelacje na ten temat publikowała także zachodnia prasa. Wśród słuchaczy znalazł się również przewodniczący polskiej delegacji Władysław Gomułka. Po powrocie do kraju miał się on podzielić tymi rewelacjami z niektórymi swoimi najbliższymi współpracownikami. Jednak to nie Gomułka, jak zapewniał Artur Starewicz, przekazał jemu i Andrzejowi Werblanowi opowieść Chruszczowa. W grudniu 1988 roku informatorem Starewicza był najprawdopodobniej Ryszard Strzelecki, który zaledwie od niespełna dwóch lat był sekretarzem KC i po raz pierwszy uczestniczył w takim bankiecie na Kremlu. Opowieść Chruszczowa podobno zrobiła na nim spore wrażenie. Antoni Zambrowski, opierając się na relacji ojca, utrzymywał, że to nie Gomułka, lecz właśnie Strzelecki był autorem owej niedyskrecji. Relacja Antoniego Zambrowskiego z lutego 1988 roku. Starewicz, wówczas kierownik biura prasy KC, kilka dni później był z wizytą u zastępcy redaktora naczelnego tygodnika Świat Stanisława Brodzkiego. W trakcie rozmowy okazało się, że Brodzki usłyszał podobną relację na temat śmierci Berii od zachodnich dziennikarzy. Brodzki był ożeniony z Ireną Rybczyńską, ex-małżonką Henryka Holanda – kiedy Holand przyszedł do nich na obiad, by odwiedzić swoje córki, Brodzki zrelacjonował mu rozmowę ze Starewiczem i gdy doszedł do opowieści Chruszczowa, Holand przerwał mu, mówiąc, że nie jest to żadna rewelacja, sprawa jest znana wielu zachodnim dziennikarzom. Niemniej jednak niedługo potem opowiedział o niej warszawskiemu korespondentowi dziennika Le Monde. Jean Wetz, o którym tu mowa, był ożeniony z Alicją Zawadzką, redaktorem naczelnym Pisma 7 Dni w Polsce i dzięki temu miał szerokie znajomości wśród warszawskich dziennikarzy. Jest dość oczywiste, stwierdza Jakub Andrzejewski, że mieszkanie weców w pensjonacie Zgoda było dobrze zradiofonizowane i nagranie opowieści Holanda trafiło na odpowiednie piórko. Sprawa szpiegowska, w której podejrzani byli oficerowie Ludowego Wojska Polskiego, Tajny dokument, który wywędrował w niepowołane ręce, a teraz członek partii, do niedawna działacz, zdradza burżuazyjnemu dziennikarzowi tajemnice kremlowskich gabinetów. I to w dodatku tajemnice, które zawierzono niekomu innemu, jak samemu Gomułce. Jest prawdopodobne, że na najwyższym szczeblu zapadła decyzja, żeby dać nauczkę tym, którzy wstydliwe sprawy międzynarodowego ruchu robotniczego Wywlekają na światło dzienne, a w dodatku rewizjoniści uwzględniają je w swoich analizach i ocenach systemu. Spotkać też można opinię, że Holand popełnił samobójstwo. Tak uważał na przykład Witold Jedlicki, który pisał «Sytuacja życiowa Holanda, zarówno osobista, jak i zawodowa, była pod każdym względem fatalna. Jest prawdopodobne, że o samobójstwie myślał już wcześniej» ale wybór sposobu, miejsca i czasu zdaje się świadczyć o tym, że Holand chciał nadać temu aktowi charakter protestu. Poza poczuciem klęski osobistej i zawodowej musiał mieć w tym momencie poczucie strasznej klęski politycznej. Widział daremność walki o podporządkowanie policji KC, w którą sam się w swoim czasie zaangażował i widział niemoc grupy, z którą się od lat związał. Musiał sobie zdawać sprawę z tego, że ten skok z piątego piętra będzie jednak wstrząsem potężnym. Mógł liczyć na to, że zmobilizuje jego przyjaciół do walki, w której on sam już nie odegra roli, ale za to tym większą rolę odegra jego imię. Jeżeli tak myślał, to się nie omylił. Wywód pozornie logiczny, ale nie uwzględniający kilku elementów. Otóż Holand znalazł się w swoim mieszkaniu w towarzystwie dwóch lub trzech funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W takich sytuacjach jak ta, rewizja, wizja lokalna i temu podobne, jeden z funkcjonariuszy stoi na ogół przy oknie, między m.in. po to właśnie, aby uniemożliwić zatrzymanemu samobójczy skok. Gdyby tak nie było, to byłby to wielki błąd techniczny, mało prawdopodobne, albo świadome umożliwienie skoku, a może nawet i zachęta, ale wówczas na pewno nie byłoby to opisane przez Jedlickiego, świadome samobójstwo z pobudek ideowych. Wiadomo też, że sytuacja życiowa Holanda nie była pod każdym względem fatalna i że był on w tych dniach w stosunkowo niezłym nastroju. Biorąc pod uwagę również inne okoliczności, można stwierdzić, że raczej nie było to samobójstwo i na funkcjonariuszy SB spada bezpośrednia lub przynajmniej pośrednia odpowiedzialność za śmierć Henryka Holanda. Natomiast niewątpliwie rację ma Jedlicki, gdy twierdzi, że śmierć Holanda została wykorzystana w walce politycznej. Pogrzeb przekształcił się w manifestację Puławian, którzy śmierć Holanda potraktowali jako wyzwanie do walki ze stron rodzącej się właśnie grupy partyzantów. W tym miejscu niezbędna wydaje się obszerna dygresja. W 1956 roku kraj przeżywał jeden ze swoich najgłębszych kryzysów. Po śmierci w Moskwie przewodniczącego polskiej delegacji na 20 zjazdka PZTR pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bolesława Bieruta na szóstym plenum Komitetu Centralnego, poświęconym przede wszystkim wyborowi pierwszego sekretarza, w kierownictwie PZPR zaczęły się uzewnętrzniać istniejące różnice taktyczne i strategiczne. Zdaniem Mieczysława Jaworskiego na szóstym plenum w dniu 20 marca 1956 roku faktycznie uformowały się dwie przeciwstawne grupy nazwane później Puławską i Natolińską. Nazwa pierwszej pochodziła od ulicy Puławskiej, przy której mieszkało kilku przedstawicieli tego skrzydła. Natomiast grupa natolińska wzięła swoją nazwę od pałacu w Natolinie, który był miejscem spotkań wielu ludzi reprezentujących tę orientację. Do pierwszej grupy zaliczano zwykle m.in. takich działaczy partyjnych i państwowych jak Jerzy Albrecht, Antoni Alster, Celina Budzyńska, Tadeusz Daniszewski, Ostap Dłuski, Teodora Feder, Edward Gierek, Romana Granas, Piotr Jaroszewicz, Helena Jaworska, Leon Kasman, Julian Kole, Wincenty Kraśko, Stanisław Kuziński, Władysław Matwin, Jerzy Morawski, Marian Naszkowski, Roman Nowak, Mateusz Oks, Józef Olszewski, Mieczysław Popiel, Jerzy Butrament, Mieczysław Rakowski, Adam Szaf, Artur Starewicz, Stefan Staszewski, Jerzy Stachelski. Michalina Tatarkówna-Majkowska, Zygmunt Trowiński, Roman Werfel, Roman Zambrowski, Janusz Zarzycki. Ponadto blisko Grupy Puławskiej należałoby usytuować byłych członków Polskiej Partii Socjalistycznej. Józefa Cyrenkiewicza, Tadeusza Dietricha, Henryka Jabłońskiego, Oskara Langego, Lucjana Motykę, Adama Rapackiego, Mariana Rybińskiego i Andrzeja Werblana. Z czasem też za Puławianami opowiedział się ówczesny pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, Edward Ochab. Z kolei za najbardziej wpływowe osobistości w grupie natolińskiej uważani byli na ogół Stanisław Brodziński, Hilary Chełchowski, Władysław Dworakowski, Franciszek Jóźwiak, Wiktor Kłosiewicz, Władysław Kruczek, Jarosław Ładosz, Stanisław Łapot, Stefan Matuszewski, Kazimierz Mijal... Zenon Nowak, Konstanty Rokosowski, Bolesław Rumiński, Faliks Stoliński, Jan Trusz i Kazimierz Witaszewski. Obie te grupy nie były grupami formalnymi. Nie można na przykład powiedzieć, że X był członkiem grupy Puławskiej, a Y należał do grupy Natolińskiej. Zresztą ludzie zaliczani do poszczególnych stronnictw chętnie mówili o grupie przeciwnej, równocześnie stosunkowo często zaprzeczając istnieniu frakcji, z którą łączono ich osobę. Tak więc dla tych których uważano za natolińczyków, istniała przede wszystkim grupa puławska. Dla puławian zaś głównie grupa natolińska. Zresztą w żadnym wypadku obu tych partyjnych koterii nie można traktować jako monolitów. Pomiędzy ludźmi, którym przypisywano przynależność do tego samego skrzydła w partii, bardzo często istniały niemałe różnice taktyczne czy nawet strategiczne. Występowały też, co jest zresztą zrozumiałe, normalne sympatie i antypatie. Można by na przykład dyskutować, czy tzw. młodych sekretarzy KC, Albrecht, Matwin, Morawski, należy zaliczać do grupy Puławskiej, czy też tworzyli oni osobną podgrupę. Nie jest do końca jasna rola Ochaba, czy i ewentualnie od którego momentu można go uznać za człowieka związanego z Puławianami. Nie do końca rozstrzygnięta jest kwestia, czy byli działacze PPS, tylko sympatyzowali z grupą Puławską, czy też... Społecznym odczuciu byli z nią ściśle związani. Podobne problemy nastręcza badaczom grupa natolińska. Na przykład trudno powiedzieć, kto był jej liderem. Nowak, może. Ale nie brak też opinii, że natolińczycy liczyli na ówczesnego przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego, który przynajmniej do pewnego czasu wydawał się im sprzyjać. Jeszcze trudniej scharakteryzować programy obu skrzydeł w PZPR. Nadal niełatwo jest przezwyciężyć utrwalone i uporczywie powielane stereotypy. Natolińczycy i puławianie, dogmatycy i rewizjoniści, chamy i Żydy. Wypada zgodzić się ze Zbysławem Rykowskim i Wiesławem Władyką, gdy piszą Poznanie istoty podziału w kierownictwie partii w 1956 roku i ich motywów jest dziś trudne także dlatego, że głęboko tkwią one we wcześniejszych uwikłaniach i późniejszych obrachunkach. Trudno też oddzielić w poglądach poszczególnych ludzi to, co w ich najlepszej intencji służyć miało dobru ogółu i idei, od tego, co dyktował osobisty interes, troska o własną pozycję, wybór taktyczny. Spośród rozmaitych ocen, poglądów i propozycji wyłaniały się jednak dwie tendencje. W warstwie werbalnej wszyscy akceptowali przedstawione projekty uchwał, na siódmym plenum w lipcu 1956 roku. Jedni zdawali się jednak rozumieć twardo, drudzy zaś miękko. Różnice wystąpiły szczególnie przy omawianiu zasadniczych kwestii oceny poznania, oceny rezultatów planu sześcioletniego, rozumienia demokratyzacji i wyboru metod rządzenia, w stosunku do sytuacji w prasie oraz powrotu do życia politycznego Władysława Gomułki. W naszych rozważaniach wystarczy główne różnice nakreślić grubą kreską – Otóż grupa puławska w dużym stopniu składała się z tych działaczy czynnych politycznie w pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej, którzy w tym czasie wyrobili sobie, często w pełni zasłużono, opinię dogmatyków i stalinowców. Wielu z nich spędziło wojnę w ZSRR i przywędrowało do Polski w szarych, wojskowych szynelach. Jednocześnie dość liczni puławianie byli z pochodzenia Żydami i mieli świadomość tego, że tu w Polsce pod hitlerowską okupacją, nie mieliby wielkich szans na przeżycie. Niejeden z nich uważał więc, że przeżył dzięki Związkowi Radzieckiemu. Ludzie ci akcentowali głównie pierwiastki internacjonalistyczne w doktrynie marksistowskiej i za życia Józefa Stalina należeli często do najgorliwszych naśladowców modelu radzieckiego w Polsce. Rolę wielu z nich w ówczesnej sowietyzacji Polski trudno zatem przecenić. Postawa tych ludzi zaczęła ewoluować po śmierci Stalina, zwłaszcza od 1954 roku. Dwa lata później występowali oni z hasłami liberalizacji i demokratyzacji życia. Szersza opinia zmianę tę dość często uznawała za nieszczerą i nieprawdziwą, podejmowaną w intencji utrzymania zajmowanych stanowisk i uprzywilejowanej pozycji. Trudno prowadzić rzeczową polemikę na temat ludzkich myśli, intencji i zachowań, ale przynajmniej dla mnie nie ulega wątpliwości, że reakcje były bardziej złożone. Nie wykluczam w określonych i to niekoniecznie odosobnionych przypadkach występowania takich typowo koniunkturalnych zachowań, ale unikałbym raczej niesprawdzalnych, łatwych uogólnień. Natomiast faktem jest, że Grupa Puławska umiejętnie wykorzystywała i podtrzymywała nastroje społeczne. Znana jest na przykład rola kierowanego przez Staszewskiego Komitetu Warszawskiego PZPR w czasie obrad 8 plenu w październiku 1956 roku. Łącznicy KW krążyli wówczas z wiecu na wiec, podtrzymując wśród robotników i studentów bojową atmosferę. Jeżeli mówi się, że ludzie związani z grupą Puławską mieli za sobą stalinowską przeszłość, to to samo trzeba powiedzieć o Natolińczykach – to także była gwardia stalinowska. W odróżnieniu jednak od Puławian, którzy w 1956 roku opowiadali się za daleko idącą demokratyzacją systemu społeczno-politycznego, Natolińczycy chcieli go tylko nieznacznie przekształcić i zreformować. Przy czym kierunek tych reform, jak się wydaje, miał wieść w stronę jakiegoś bliżej nieokreślonego komunistycznego absolutyzmu oświeconego. Natolińczyków charakteryzował na ogół syndrom antyinteligencki oraz preferencje dla władzy o charakterze autorytarnym. Bardziej zainteresowani byli też wymianą elity politycznej w PRL niż zmianami systemowymi. W odróżnieniu od przedstawicieli Grupy Puławskiej, którzy szukali dla siebie poparcia przede wszystkim w społeczeństwie, reprezentanci Grupy Natolińskiej poszukiwali protektorów za granicą starając się pozyskać przychylność Chruszczowa. Uważali, że pierwszy sekretarz KPZR będzie dążył do, przynajmniej częściowej, wymiany w krajach sojuszniczych aparatu stalinowskiego na nowych ludzi, którzy będą mu oddani. Aby ułatwić sobie działanie, za pomocą szeptanej propagandy utrwalali rozpowszechniony wśród niemałej części społeczeństwa stereotyp głoszący, że w pierwszej połowie lat 50. Polską rządzili Żydzi. Sięgając po hasła antysemickie, Liczyli oni na ożywienie tradycyjnego antysemityzmu występującego od wielu lat w pewnych kręgach polskiego społeczeństwa i w jakimś stopniu im się to udało. Antoni Czubiński przypomina, że grupa działaczy, w której znajdowali się Zenon Nowak i Witaszewski, postulowała nawet wprowadzenie zasady desygnowania ludzi pochodzenia żydowskiego na najwyższe stanowiska w partii i państwie proporcjonalnie do ich liczby w ogólnej liczbie ludności kraju. Swoje cele polityczne grupa natolińska realizowała przede wszystkim za pośrednictwem ambasady Związku Radzieckiego. Czołowe osobistości tej grupy utrzymywały ożywione kontakty z ambasadą, na bieżąco informując ją o wszystkim, co ją interesowało. Ponadto natolińczycy mieli jeszcze przynajmniej dwa kanały łączności z Moskwą. Pierwszy – wojskowy. Poprzez ministra obrony narodowej PRL radzieckiego marszałka Konstantego Rokosowskiego – Drugi, według Chęcińskiego, za pośrednictwem Aleksandra Zawackiego. Mimo tych atutów, jesienią 1956 roku Natolińczycy przegrali, m.in. dlatego, że ich koncepcje i opcje polityczne były bardzo odległe od oczekiwań milionów Polaków. Rogosowski opuścił MON, a wkrótce i Polskę. Wrócił do Związku Radzieckiego. Franciszek Mazur został ambasadorem w Pradze, a generał Witaszewski w tej samej placówce atasze wojskowym. Jóźwiak i Chełchowski odsunięci zostali od życia publicznego, a o barwnych losach Mijala wspomnę dalej. Natomiast Zenon Nowak, Kruczek, Rumiński i przede wszystkim zawacki zdecydowali się podjąć z czasem współpracę z Gomułką, a nawet poprzeć go. W październiku mogło się wydawać, że puławianie odnieśli zwycięstwo, ale wkrótce okazało się, że Gomułka nie akceptuje ich platformy i będzie prowadził własną politykę. Często można usłyszeć, że Wiesław zdradził ideały i hasła października. Nie sądzę, by tak było. On po prostu nigdy nie chciał tego samego, co ludzie zebrani 24 października 1956 roku na placu przed Pałacem Kultury i Nauki. Gdy Gomułka mówił o demokracji, socjalizmie, suwerenności, stosunkach partnerskich ze Związkiem Radzieckim, niepodległości, to przypisywał tym określeniom inną treść niż miliony Polaków. Wkrótce rozpoczął się okres określany zwykle mianem odchodzenie od zdobyczy października, ale mnie bliższe wydaje się określenie lata realizacji linii politycznej Władysława Gomułki. Oba walczące ze sobą ugrupowania niedoceniły go, Trzeba też pamiętać, że nie był on sam, że miał swoich ludzi, przede wszystkim Zenona Kliszkę, Ignacego Logesowińskiego, Mariana Spychalskiego oraz Władysława Bieńkowskiego. Dla powiększającej się grupy ludzi Gomułki trzeba było zwalniać stanowiska w aparacie władzy, głównie kosztem natolińczyków, ale także Pławian. Na przykład Staszewski musiał odejść już na początku 1957 roku. W rozmowie z Teresą Torańską Wyjaśniał on, że sam chciał odejść i w styczniu 1957 roku podał się do dymisji. Miała być ona spowodowana odrzuceniem przez Gomułkę jego politycznych propozycji, w tym m.in. postulatu powoływania rad robotniczych, wybieranych w wolnych wyborach oraz likwidacji utrudniającego rzetelne porozumienie z Kościołem Stowarzyszenia Pax. Wydaje się, że Gomułce, wbrew oficjalnym deklaracjom o jedności partii, na rękę było wówczas istnienie zwalczających się wzajemnie ugrupowań partyjnych. W ówczesnej konfiguracji politycznej pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego stawał się naj.